Dziennik pokładowy wpis 21 Witam w kolejnym 21 już wpisie mojego dziennika pokładowego, mojego podcastu w którym przedstawiam kolejne światy science fiction Dzisiaj zgodnie z obietnicą chciałbym opowiedzieć o serialu Stargate Atlantis. Otóż uwaga opowiada Stargate Atlantis jest serialem nieco gorszym choć dalej trzymającym poziom w stosunku do Stargate SG-1. To by było na tyle Dziękuję za uwagę. Bez odbioru Dobra, żartowałem. Znaczy, nie w sensie, że jest nieco gorszy, tylko, że zamknąłem się w niecałych 30 sekundach, co byłoby dość głupie, zważywszy na to, iż poprzedni podcast zajął mi prawie godzinę, a skoro serial Stargate Atlantis jest połowę krótszy niż Stargate SG-1, bo ma tylko 5 sezonów, równo 100 odcinków, no to w sumie powinienem o nim opowiadać jakieś pół godziny. Jak to z tym będzie, jeszcze zobaczymy. Mam nadzieję, że no, nie będzie to krótki podcast. Albo wiem, z tego powodu, iż yy, sprawa jest dosyć ciekawa. Yy, otóż yy, dzisiaj chciałbym właśnie opowiedzieć o tym spin-offie yy, SG1, który yy, narodził się. Nie narodziłby się, gdyby nie fakt, że yy, zmieniła się stacja produkująca yy, serial. SG-1? Otóż planowano początkowo zakończyć ten serial na pięciu sezonach. Mówię o y, SG1. Kiedy jednak y, serial przeszedł y, z stacji Showtime do stacji Sci-Fi, y, jego notowania wciąż były niezłe wciąż y, naprawdę duży, cieszył się niezłą popularnością to też twórcy postanowili skorzystać z okazji. I nie tylko pociągnąć dalej historię z głównego serialu, ale też stworzyć e, serial towarzyszący spin-off. To, to z kolei sprawiło, że e, trzeba było nieco przeformułować e, koncepcję głównego serialu, e, tak by odpowiadała ona, tak by logicznie wynikała z niej e, możliwość stworzenia e, serialu towarzyszącego w innym wszechświecie. Jak to zrobiono, to już sobie obejrzyjcie. Albo i nie obejrzycie. a ja w każdym razie tutaj spoilerować nie będę, w każdym razie doszło do tego, iż wysłano międzynarodową ekspedycję z Ziemi do, galak do sąsiedniej galaktyki Pegaza, jest to galaktyka sąsiednia w stosunku do galaktyki II Mlecznej. Jako iż, wedle legend, wedle odnalezionych informacji, znajduje się tam zaginione miasto pradawnych, czyli kosmitów, którzy są odpowiedzialni za stworzenie sieci gwiezdnych grup. To umożliwiło twórcom właściwie świeży start. Stworzenie serialu z nowym przeciwnikiem, w nowym otoczeniu, w nowym uniwersum, właściwie, no właściwie w nowym wszechświecie. Dzięki nie, w nowym nowej galaktyce oczywiście wszechświat jest ten sam. Fill, dzięki temu iż cała akcja toczy się w sąsiedniej galaktyce, <fll>, można było stworzyć pewną autonomiczną fill, historię, ponieważ w, zwłaszcza w pierwszych sezonach kontakt z, z sąsiednią z macierzystą galaktyką był znacznie utrudniony, a to z tego powodu, iż. Wrota potrzebują dodatkowego, bardzo potężnego źródła zasilania, żeby móc ustanowić połączenie z drugą galaktyką. No dzięki temu właśnie stworzono serial y, autonomiczny w stosunku do y, SG-1. Y, właśnie główni bohaterowie udało się na tę ekspedycję. Jest to dla nich właściwie podróż w jedną stronę, ponieważ nie do końca wiadomo co tam y, znajdą. I... Y, Znaleźli właśnie... Owe, zaginione miasto, czyli Atlantis, Atlantyda. Jest już odnalezione na samym początku, nie ma tam żadnego wielkiego questa z jego szukaniem. Quest jest za to z ponieważ to miasto znajduje się pod wodą, na jakiejś obcej planecie. Pod wodą i... należy właśnie... i Właśnie i przecieka. I to jest problem, że przecieka. I trzeba szybko znaleźć jakieś rozwiązanie tej sytuacji. I to się wszystko potem rozwija, rozwija. Główni bohaterowie, szukając sposobu na przeżycie, natrafiają na obcy gatunek, na obcą rasę kosmitów, którzy wysysają życie z ludzi. I to są właśnie główni antagoniści w całym serialu. Z nimi właśnie przyjdzie nam się mierzyć naszym bohaterom. No i tak pokrótce to by było tyle o fabule. Yy, czy mi się ja wspominałem, że ten serial jest znacznie gorszy niż yy, SG1? Otóż yy, opinie na ten temat są podzielone. Niektórzy ludzie właśnie go bardzo sobie chwalą, yy, wo, wolą go nawet bardziej niż SG1. Yy, no, powiedziałbym, że jest to rezultat tego, iż twórcy już nauczyli się, yy, jak tworzyć tego typu historię, i yy, Atlantis wykorzystali jako taką okazję, takiego niby restartu niby yy, wznowienia które pozwoliłoby im tak jakby zacząć od nowa, ale uniknąć błędów, jakie popełnili na samym początku, kiedy po raz pierwszy tworzyli Stargate SG-1. No i to im się udało, powiedzmy. No ponieważ serial jest oczywiście bardzo dynamiczny, bardzo ciekawy, ma taki przygodowy nastrój, trochę taki luźniejszy niż SG-1. Ale o tym jeszcze opowiem. Ale... Ja mam do tego serialu, wo wobec tego serialu, naprawdę poważną obiekcję. On jest po prostu zbyt podobny do SG-1. Wszystko, wszystkie przygody, które przeżywają nasi bohaterowie w Galaktyce Pegaza, mogłyby się spokojnie rozgrywać w Galaktyce Drogi Mlecznej. I w ogóle y, by na tym nie ucierpiały, ponieważ koncepcje są na tyle podobne, no w sumie to serial w jednym, y, w jednym uniwersum, se właśnie są na tyle podobne oba seriale, że... Dla mnie trochę problematyczne jest ocenianie go, bo on sam w sobie jest całkiem dobry, ale powiela zbyt wiele schematów z SG-1, co sprawia, że to jest powtórka z rozrywki. I ludziom, którzy już są wynudzeni SG-1 i chcieliby obejrzeć coś nowego, to dla nich to raczej będzie to samo, tylko w trochę innej oprawie. Ale ci, którzy bardzo lubią SG-1, no dla nich to będzie oczywiście bardzo fajna zabawa. Mówiłem, że nie, tak nie do końca jest z tym y, lepszym, z tą lepszością serialu Atlantis, ponieważ, no jak już mówiłem, on nie jest le lepszy. Y, co mi najbardziej przeszkadza, właśnie? Najbardziej przeszkadzały mi y, główni bohaterowie, którzy... Ja bardzo chwaliłem sobie głównych bohaterów z Stargate S. 1 Jeśli ktoś nie wierzy, może wrócić do poprzedniego podcastu jeszcze raz sobie odsłuchać. Y, naprawdę byłem zachwycony tymi kreacjami bohaterów. Oni byli wyraziści, byli bardzo, no, dający się lubić, ale też nie, nie zawsze jednoznaczny. No i to mi właśnie bardzo dobrze robiło. A cóż mamy teraz? Teraz mamy niestety bohaterów, którzy w znacznej mierze są płascy. Naprawdę. Bardzo, może zacznę od początku. Jednym z głównych bohaterów jest John Shepard, który jest, no, na samym starcie fabuły Majorem, Sił powietrznych Stanów Zjednoczonych, i który zostaje zaangażowany do ekspedycji, po tym jak uratował y, generała Jacka Onilla y, przed y, z buntą, przed... Y, y, sądą kosmitów, która stała y, się spod kontroli. Y, Grającego Joe Flanagan, y, ja się właśnie nigdy do końca nie przekonałem do tego aktora. Dla, dla mnie on jest za bardzo flegmatyczny za bardzo gra na jednej minie y, tak jakby mu się nie chciało. I no, nie podoba mi się, szczerze mówiąc, sposób gry tego aktora. Zwłaszcza, że wciela on się w takiego y, trochę lekko ducha, trochę y, kobieciarza, y, właściwie żołnierza, który y, nie do końca po, na poważnie, na pierwszy rzut oka nie do końca na poważnie bierze swoje obowiązki, ale tak naprawdę jest oczywiście sumienny, odpowiedzialny. I właśnie, no, on jest zbyt generyczny, jak dla mnie, zbyt taki y, randomowy. Nie ma żadnej takiej wyróżniającej jego cechy, tak jak ten sarkazm Onila, czy ten pragmatyzm Tilka. Właśnie nie jest to taka postać, która oscylowałaby wokół pewnej cechy, która go określa. Joe Flaniga, znaczy, John Shepard jest taki, no, nijaki strasznie. Nawet kiedy się denerwuje, to ta, to drewno w odgrywającym go aktorze trochę przeszkadza. Bo, no nie sposób go brać właśnie na poważnie nie sposób się przejmować kolejnym bohaterem jest znany już z SG-1 dr Rodney McKay znany właśnie z, ze swoich występów zanim jeszcze w ogóle powstała idea Stargate Atlantis on już się pojawiał w SG-1 jako powracający bohater drugoplanowy taki bardzo zadufany w sobie egocentryczny naukowiec specjalista od Gwiezdnych Wrót pojawił się w SG-1 dwa razy i y, tam właśnie stanowił rolę raczej bohatera negatywnego, ponieważ był taki y, no, zadufany w sobie y, da, dawał sobą manipulować, żeby ludziom, którzy chcieli przejąć władzę nad y, Gwiezdnymi Wrotami ale już właśnie widać było, że y, jego stosunek się powoli zmienia, nawet w SG-1 i w Atlantydzie właśnie widzimy taką ewolucję tego bohatera, z, takiej, no, z takiego egocentryzmu, do takich, zaczyna się przycierać do niego pewien altruizm, pewna solidarność ze swoją drużyną. I to, to jest myślę bardzo fajne, ponieważ do tej pory wszyscy bohaterowie w, w SG-1, z głównej obsady SG-1 byli takimi no, kryształowymi charakterami, a tutaj mamy no, charakter bardzo trudny, bardzo krnąbrny. Człowieka takiego zapatrzonego bardzo w siebie, choć bezsprzecznie yy, bardzo inteligentnego. No i właśnie tak jest Rodney McKay, to jest jedna z moich ulubionych postaci w yy, całym Uniwersum Gwiezdnych Wrót, a to z tego powodu, iż gra go... Yy, nie tylko z tego powodu, ale też między innymi dlatego, że gra go David Hewlett, yy, aktor, którego możemy znać z takich filmów jak Cube, yy, Istota, yy, w ogóle z filmów Vincenzo Nataliego, które ja, ja bardzo lubię, i uważam Heuleta za bardzo, ale to bardzo utalentowanego aktora i on tutaj naprawdę szarżuje w tym serialu. Zwłaszcza widać tutaj drewno Flanigena, kiedy się go porówna z Heuletem, który ma kilka odcinków, których naprawdę daje popić swoich umiejętności aktorskich. I to jest, no sama przyjemność oglądać tę postać, zwłaszcza, że ona jest też świetnie napisana. No nie pozbawiona wad, ale jednocześnie bardzo lubiana, dająca się też lubić w pewien sposób. No, właśnie, gdyby nie Rodney McKay, to ten seria, główna obsada tego serialu właściwie by leżała, ponieważ dals z dalszymi członkami y ekipy y Johna Shepard'a, podobnie jak y SG-1, tutaj też y fabuła y koncentruje się na y czwórce bohaterów, będących właśnie y członkami tej ekipy, mającej badać całą galaktykę Pegasa. Y i kolejną bohaterką jest Tayla Emagan, która jest autochtonką. Pochodzi z planety Afozjan. Jest pierwszą, która była pierwszą odwiedzoną przez naszych bohaterów planetą po przybyciu na galaktykę Pegaza. Przyłącza się do naszych bohaterów. No, widać tutaj pewną, pewną paralele z Tilkiem ze s o tej bohaterce też no, nie mogę powiedzieć za wiele dobrego, chociaż jest dosyć ciekawie skonstruowana, ponieważ ma jest wodzem swojej, swojego ludu, do, przewodzi swojemu ludowi i właśnie musi dzielić te swoje obowiązki jako wódz Afozjan i członek ekipy Stargate Atlantis. No cóż, o tej postaci, właściwie to jest właśnie kolejny, kolejna rzecz. Teoretycznie ta postać jest całkiem przyzwoicie skonstruowana, ma pewne cechy szczególne, ale w praktyce zupełnie tego nie widać. To jest taka zwykła amazonka, która, którą trzeba dołączyć do ekipy. Czwartym członkiem ekipy jest Aiden Ford, który charakteryzuje charakteryzuje się tym, iż jest kompletnie pozbawiony osobowości, z czym miałem olbrzymi problem w pierwszym sezonie serialu, ponieważ o ile kolejne postaci, inne postaci z głównej obsady były rozwijane, miał jakiś tam swój udział, tyle on tylko się tam snuł z kąta w kąt, robił za wsparcie ogniowe, za damę w potrzebie czasem. No i właśnie... Przez pierwszy sezon ta postać w ogóle nie była y, rozwijana. W drugim sezonie, na szczęście, ona już dostaje jaj, ale za to schodzi na y, drugi czy nawet trzeci plan. I zastępuje go y, inna postać już. Y, twórcy zorientowali się, że no, Ford był pomyłką. I stworzyli postać, którą można jednym okre określić jednym słowem. Cool. Zaprojektowali postać, która jest cool, czyli ma cool dredy, jest cool kosmitą, z cool planety walczącej z tymi kosmitami. Rave, czyli z tymi głównymi antagonistami w serialu, ścigany przez Rave, będąc ich niewolnikiem, mający cool dredy, mówiłem już o dredach, cool na plecach, cool pistolet, który jest obiektem pożądania zarówno Sheparda, jak i wielu innych ludzi przebijających się przez serial. Cool dready, ale to już chyba mówiłem nawet nie jeden raz. No i właśnie, zrobili tę postać o imieniu Dex. Zawsze kul. Cool. Ona ma kul cool pochodzenie, kul cool zachowanie. I właśnie spod tego kul cool tej postaci w ogóle nie widać, ponieważ to jest właściwie tylko taki zbiór gadżetu, które ją otaczają. To jest taki, właśnie, strasznie honorowy wojownik, ale nie ma tego pragmatyzmu, za który chwaliłem Tylka, ani żadnej innej cechy, która by go jakoś wyróżniała na tle tych wszystkich Konanów, barbarzyńców. Właśnie wcielający się w niego aktor Jason Momoa później grał też, właśnie, takich barbarzyńców. Konana w filmie najnowszym, i Kala Drogo, podaj, w Grzeotron. To też widać, że to jest taki aktor, który no, lubi się wcierać w takich kozaków barbarzyńców i no... strasznie prymitywna postać Zrobona tylko po to, żeby była super, żeby była fajna, żeby się nią, ją fajnie oglądało no i gdyby nie te dredy, to właściwie nie dałoby się jej oglądać, bo no to jest właśnie taki... Y, bufon i prostak no cóż... Y, do głównej obsady można jeszcze zaliczyć niechodzącego na akcję y, doktora Carsona Becketa, który jest przesympatyczną postacią świetną, z rozbrajającym szkockim akcentem i taką bardzo dobroduszną, bardzo przyjaźnie nastawioną, trochę tchórzliwą, trochę mającą swoje małe dziwactwa, ale to jest naprawdę niesamowita postać. I właśnie jedna też z moich ulubionych z całego serialu. Ponieważ no, jej sposób bycia tego doktora Carsona Becketa jest właśnie taki, y, aż przyjemnie się ogląda, kiedy on występuje na ekranie. Z innych postaci można jeszcze wymienić y, doktor Elizabeth Weir, która jest y, przewodniczącym, y, całej przywódczynią całej y, ekspedycji, która y, też generalnie lubię tę postać, ale niestety dostrzegam, iż... Y, w stosunku do niej twórcy popełnili grzech, jaki popełniają w stosunku do wielu postaci żeńskich z uniwersum gwiazdnych Wrót. To znaczy, ona jest trochę zbyt doskonała. Trochę ten fanat... Ten, ta chęć feminizmu, feminizacji postaci, ona idzie trochę za daleko w stosunku do większości postaci w gwiazdnych Wrotach. I właśnie Elizabeth Weir też jest taką... No, trochę, trochę za doskonałą. Trochę... I nie ma w sobie też tego uroku Samanty Carter, ale mimo wszystko to też jest bardzo ciekawa postać i bardzo ją lubię. Zwłaszcza, że widać ten, tę odpowiedzialność, jaką podchodzi do swoich obowiązków, tę sumienność, którą ja bardzo aprobuję. Cóż, a, jeszcze Elizabeth Weir też występowała wcześniej w SG-1. Pojawiła się na chwilę. Też ją było można tam zobaczyć. A z innych postaci, które przeniknęły z SG-1, do Atlantis jest jeszcze Major Lorn, który pojawił się raz w jednym odcinku i tutaj od drugiego sezonu z pełni taką drugoplanową rolę. Poza tym... Toż by było chyba, to była, byłby już chyba wszyscy z głównej obsady. No właśnie jak już mówiłem, formuła serialu jest bliźniaczo podobna do SG-1, czyli kolejne planety, kolejne przygody, kolejne zasoby zdobywane. Kolejne informacje, kolejne sposoby, potencjalne sposoby zniszczenia czy też zneutralizowania wroga, kolejne y, przyjaźnie nawiązywane z innymi cywilizacjami żyjącymi w galaktyce Pegaza, taka. Y, no nie, w sumie nie ma tam nic zaskakującego, y, co mi się jeszcze nie podoba. No właśnie... Y o ile ja lubię ten serial, o tyle bardzo łatwo jest mi mówić y, o, to, o tym, co mi się w nim nie podoba, niż o tym, co mi się w nim podoba. No ale do pozytywów jeszcze przejdziemy, obiecuję. Y, co do rzeczy, które bardzo mi się podobają w tym serialu, to przede wszystkim, y, które mi się nie podobają w tym serialu. Jak ja powiedziałem, podobały czy nie? Dobra, nieważne. Y, nie podoba mi się w tym serialu też y, głównie antagoniści. Ich na przestrzeni wszystkich pięciu sezonów jest dwóch. Są dwie obce rasy, które są głównymi przeciwnikami naszych bohaterów. Pierwsza z nich, jak już mówiłem, to Rave, czyli ci kosmici wysysający życie. A druga z nich to jest taki recykling pomysłu z SG-1, replikatory, tylko że inne niż te w Galaktyce Drogi Mlecznej, stworzone przez samych pradawnych. W sumie Rave też zostali stworzeni na wskutek błędu eksperymentu naukowego przez pradawnych. No cóż, o ile Rave mają o wiele fajniejszy outfit, o wiele fajniejsze, fajniejszy wygląd niż Goauldowie z Galaktyki Drogi Wiecznej, o tyle niestety szwankuje u nich to, iż oni są taką jedną masą. Podobnie jak Goauldowie, oni są stworzeni trochę na podobieństwo kopców, owadów, czy też rojów, uli, że mają swoje królowe, mają robotnice, właściwie robotników, mają trudni można tak ich ująć. Ale o ile Goa'uldowie, każdy z Goa'uldów miał jakąś tam własną osobowość. To były postacie wysoko zindywidualizowane. Każdy z nich miał swój inny wygląd, zwyczaje, do innej tradycji nawet nawiązywał, miał inny modus operandi. O tyle yy, Rave to taka właściwie jedna zbita masa. Tam tylko dwóch Rave yy, na dłuższą metę jakoś się wybija charakterologicznie. Yy, jeden z nich... Yy, ale nie, nie będę spojrował. W każdym razie, no tylko dwóch rave, z tego co pamiętam. A Goauldów to mógłbym wymieniać i wymieniać, bo ich się przewinęło przez serial naprawdę sporo. I każdy z nich miał trochę in, inny charakter, inne usposobienie. Co do replikatorów to, no to już, już powtórka z rozrywki ze sg -1. właściwie y, tutaj głębokie rozczarowanie, że twórca nie wpadli na jakiś inny pomysł, na jakiś innych fajnych kosmitów. No cóż... Y, cóż mi się jeszcze w tym serialu nie podoba? No chyba już wszystkie negatywy te najważniejsze wymieniłem. Ale teraz przejdziemy do pozytywów. Otóż bardzo, bardzo podoba mi się fakt, iż w serialu y, jest podkreślony, taki idealistyczny, aspekt międzynarodowej współpracy, ponieważ cała ekspedycja na Atlantis jest międzynarodowa, tam występują, w serialu też występują bohaterowie, i to wcale nie w rolach epizodycznych czy w tle, którzy pochodzą z innych nacji niż Ameryka, są oczywiście Kanadyjczycy, no Kanadyjczycy zrobili ten serial, to trudno żeby nie występowali, są właśnie no, jeden Szkot, jeden Czech, Pojawiały się jacyś tam Niemcy, jacyś Rosjanie i naprawdę bardzo mi się podoba ten y, multikulturowy aspekt y, całej tej ekspedycji. Taka idealistyczna współpraca narodów ponad podziałami y, ku wspólnemu celowi i no, to mi się o wiele bardziej podoba. Podoba mi się też fakt, iż o ile SG-1 był serialem militarnym, militarnym science fiction, y, wszystko rozgrywało się w strukturach wojska, o tyle tutaj w Atlantis aspekt militarny schodzi na dalszy plan i ustępuje miejsca właśnie bardziej nauce, bardziej w poznawaniu nowych kultur niż eliminacji wroga. Chociaż oczywiście wróg też jest, jak już mówiłem, ale generalnie właśnie taki jest cel ekspedycji na Atlantydę. Oni tam nie polecieli na wojnę, tylko polecieli z misją badawczą. I to też jest świetne, to też mi się bardzo podoba. Jak już mówiłem, ten aspekt początkowo bardzo mi przeszkadzał w SG1, tutaj na szczęście tego nie ma. Co mi się też, co mnie trochę zaskoczyło, iż w ekspedycji, w tej międzynarodowej ekspedycji, może najpierw słówko wyjaśnienia, otóż, tajemnica Gwiezdnych wrót została ujawniona niektórym narodom, które razem stworzyły pewną koalicję mającą właśnie zajmować się finansowaniem i udziałem w między galaktycznych, czy międzyplanetarnych eskapadach. I w skład tej koalicji wchodzi też, uwaga, Polska. Naprawdę. Coś niesamowitego. Wnioskujemy to z tego powodu i w którymś tam odcinku jeden z bohaterów ma, jeden właśnie z statystów właściwie, ma naszywkę na mundurze z flagą Polski. Co jest naprawdę dość... I właśnie w tym momencie mi się załamała wiara w ten serial. To znaczy kołek do zawieszenia niewiary się załamał. No bo ja, ja wszystko przełknę. Przełknę wysys wysysających życie kosmitów. Przełknę kosmitów gadających po angielsku, chociaż nigdy nie mieli styczności z kulturą y, ziemską. Przełknę jakieś wybuchy błyszczące i głośne wybuchy w kosmicznej próżni. Ale Polak w ta takiej ekspedycji... Jak ja sobie wyobrażę, ile ten nasz biedny rodak, przez jaką biurokratyczną machinę musiał przejść, żeby się w ogóle dostać w naszym kraju, jaką biurokratyczną machinę musiał pokonać, żeby w ogóle dostać się do tej atlantyki, co mi kołek do zawieszenia niewiary właśnie pęka. I sam fakt, że Polska też jest y, jednym z członków y, tej koalicji narodów. To też jest dla mnie niepojęte, bo no, wyobrażacie sobie powoływanie Komisji Śledczej do spraw afery Gwiezdnych Wrót? Chociaż... Z drugiej strony, kiedy tak patrzę na ten serial, że tam co chwilę na tej Atlantydzie coś się psuje, coś wybucha, coś się niszczy, są jakieś błędy, jakieś... co chwilę ta stacja jest o krok od samozniszczenia, patrząc ile tych wpadek jest naukowych, ile błędów tragicznych w skutkach wynikłych z jakiegoś zaniedbania, czy z jakichś zbyt entuzjastycznie prowadzonych eksperymentów, to ja sobie myślę, że tam naprawdę musi być sporo Polaków. Skoro tam się co chwilę tak wszystko psuje, coś ginie i to jest... No cóż, ale no, taki uśmiech właśnie dla polskich fanów Stargate jednak zostało oczko puszczone, że... No... Są tam nasi, są nasi. Chociaż jak myślę o tych tajnych więzieniach w CIA, a właśnie może w tych tajnych więzieniach tak naprawdę CIA nie trzymało yy, Talibów, tylko jakichś kosmitów z Galaktyki Pegaza, no ale po tej całej aferze z, tajnymi z ujawnieniem tajnych więzień to raczej Amerykanie już nie będą chcieli z Polakami żadnych tajnych eskapad robić. No cóż. Serial podoba mi się jeszcze też bardzo, iż występują w nim aktorzy. Bo właśnie on ma takie oczka puszczane do fanów science fiction. Występują w nim aktorzy, Znani z innych, kultowych i mniej kultowych filmów i seriali science fiction. Mamy tutaj y, Roberta Picardo, y, który no, znany jest ze star serialu Star Trek. Mamy y, Joel Staty, y, oczywiście z Firefly. Y, pojawia się jeszcze jeden gość z Terminatora w pilocie serialu, ale nazwisko mi chwilowo wyleciało z głowy. A na ściągawce nie mam, chociaż... Y nie, nie mam na niestety. No cóż, i to by myślę, nie, chyba jeszcze trochę za mało powiedziałem o tym serialu. O czym się o czym jeszcze zapomniałem? Wiem, że zapomniałem, ale nie wiem, a, już wiem o czym. Zapomniałem właśnie jeszcze raz wrócić do tego mojego ulubionego bohatera z serialu, czyli Rodney'a McKay, który jest, który, Jedno z postaci drugoplanowych, a właśnie, jeszcze nie powiedziałem... Kurczę, już się, już się pomieszałem. Dobra, naj, najpierw to. W tym serialu, co mi się jeszcze nie podoba w nim, jest strasznie mało powracających postaci drugoplanowych, znaczy ciekawych postaci drugoplanowych. O ile w sg było mnóstwo bardzo fajnych postaci drugoplanowych, które pojawiały się kilka razy na sezon. Ich historia też była konsekwentnie rozwijana. O tyle, tutaj mamy może dwoje, troje jakichś ciekawszych bohaterów. A i to nie... Nie do końca. W każdym razie jedną z najciekawszych bohaterek drugoplanowych, popracających w tym serialu, jest dla mnie siostra MacKay'a. Która jest grana przez siostrę Davida Hewleta, czyli aktora wcielającego się w MacKay'a. I właśnie ten, te stosunki między nimi one nie układały się za dobrze i właśnie w tym serialu widzimy pewną metamorfozę ich stosunków, od takiego, od takiej, a, takiego alienowania się nawzajem do pewnej no, formy nawiązania ponownie relacji. No i to jest świetnie, bo jak oni sobie partnerują, potrafią naprawdę świetnie sobie partnerować i widać, że no, to też jest rodzeństwo także w życiu prawdziwym, nie tylko na przestrzeni serialu, i oboje mają dość wysokie umiejętności aktorskie. W przypadku Davida chyba nawet bardzo wysokie. No i właśnie ta siostra Makkeja jest dla mnie jedną z ulubionych bohaterek, ponieważ potrafi go utemperować jako jedyna. Właściwie. No, i ja też mam morszą siostrę i wiem, jak wyglądały takie stosunki między rodzeństwem. Więc, no, oglądało mi się to świetnie. Naprawdę, choćby dla tej postaci. Nie, trochę, trochę za dużo powiedziałem, chyba nie tylko dla tej postaci warto obejrzeć ten serial, ale no między innymi dla tej postaci też warto obejrzeć. E, co mi się jeszcze podobało? No, to właściwie myślę byłoby na tyle. E, większość rzeczy, które powiedziałem o SG-1 równie dobrze mógłbym powiedzieć tutaj o Atlantis, ponieważ no, jak już mówiłem te seriale są zbyt, trochę zbyt podobne. E, no, serial przetrwał 5 sezonów, po 20 odcinków, co daje nam równutkie 100 odcinków. Miał być film kinowy, który zakończyłby wątki, ewentualnie niedokończone wątki z do tego sezonu, ale serial, filmów nie powstał i już chyba nie powstanie niestety, ponieważ no, dystrybutorzy i twórcy już na dobrych handali sobie spokój z Gwiezdnymi Wrotami co jest smutne, bo takie wielkie uniwersum, naprawdę świetnie rozwinięte, mające bogatą mitologię, ono chyba jeszcze zasługuje jednak na jakiś serial. Yy, no i Atlantis jest myślę takim ostatnim, właściwie ostatnim serialem yy, science fiction, który, no, który jest, yy, właśnie nawiązuje do tej klasyki science fiction, do tych podró no, radosnych podróży w kosmosie, kosmicznych wojen, jakich strzelanin z kosmitami, odkrywaniu nowych technologii. To już jest, no cóż, po Atlantis, po zakończeniu, anulowaniu właściwie Atlantis, dotąd nie pojawił się żaden nowy serial, który mógłby jakoś no, wpisywałby się w ten klimat takich międzygwiezdnych podróży. No, i został jeszcze Doktor Hu, ale Doktor Hu jest na tyle specyficzny, że on nie każdemu będzie odpowiadał, coś o czym już mówiłem. I no, trochę szkoda. Po zamknięciu tego serialu zaczął ukazywać się ostatni już serial ze Świata Gwiezdnych Wrót, czyli Stargate Universe, ale on już jest czymś zupełnie innym. To jest historia w zupełnie innym tonie. Jest nakręcona, napisana i w ogóle zagrana, stworzona w zupełnie inny sposób. Ale o tym powiem Wam już następnym razem. Chciałbym podziękować za uwagę i tym razem już naprawdę kończę. Tak, już słówko podsumowania. Serial warto obejrzeć. Jeśli. Ktoś już oglądał SG-1 i ma ochotę na więcej, to y, polecam. A w innym przypadku najpierw y, sugerowałbym zacząć SG-1 i zobaczyć, y, czy ta koncepcja nam odpowiada. I to już myślę było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia następnym razem, kiedy opowiemy już sobie o Stargate Universe. Bez odbioru.